Dla Sonki sprawa stała się groźna dlatego, że Jagieł uwierzył w jej zdradę. Należy pamiętać, że podobne publiczne ujawniane podejrzenia król żywił już w stosunku do dwóch pierwszych żon oraz, że różnica wieku pomiędzy nim a Sonką była znacznie większa niż w przypadku poprzednich trzech małżonek. Istnieje poza tym możliwość, że wrodzona podejrzliwość Władysława była tu umiejętnie podsycana. Dalsze wydarzenia potoczyły się szybko. Dwie dworki Zofii, Katarzyna i Elżbieta Szczukowskie zostały uwięzione i poddane torturom, w czasie których zarzuciły królowej zdradę małżonka przede wszystkim z Chińczą, Henrykiem Zrogowa, synem podskarbiego Jagieły, ale poza nim także z dużą grupą innych młodych ludzi, wymieniono z imienia Siedmiu. Trzech z nich uciekło, a reszta została uwięziona. Chińcza także próbował ujść oprawcą, ale został ujęty i osadzony w lochu zamku chęcińskiego. Monarchinie zaczęto śledzić i przywieziono jakby pod częściowym aresztem do Krakowa, bo jak podaje długoż, obawiano się, aby przy zwykłej płci swojej ułomności w gorsze nie popadła błędy. Zasięg skandalu przekroczył granice Polski i Litwy. W listach swych wspominał później o tym przyszły papież Pius II. Król postawił żonę przed sądem, na sędziu wyznaczył Witolda jako przewodniczącego, a na pozostałych dwóch wojewodów, krakowskiego i sandomierskiego, kasztelana krakowskiego oraz oleśnickiego, będącego jedynym duchownym w tym składzie. W celu udowodnienia swej niewinności królowa złożyła przysięgę oczyszczającą, a poza tym musiało to samo uczynić siedem powszechnie szanowanych matron i jedna panna z jej dworu, stwierdzających nieprawdziwość oskarżenia. Dopiero wówczas sprawę umorzono, wypuszczając także bez rozgłosu wszystkich uwięzionych młodych ludzi. Zwycięstwo królowej nie było jednak pełne, gdyż nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za zniesławienie. Na ogół uważano, że Kazimierz Jagiellończyk stał się później podobny do oficjalnego ojca, a więc podejrzenia przynajmniej w tym punkcie okazały się fałszywe. Znaczna grupa polskich królów była rzeczywiście jagilonami, a nie potomkami Chińczy. Niemniej osobisty autorytet królowej całej dynastii, a częściowo jej władzy monarszej, bardzo na tym wydarzeniu ucierpiał. Innym wynikiem głośnego skandalu było trwałe zepsucie się stosunków pomiędzy małżonkami, którzy od tej chwili pozostawali podobno tylko sojusznikami politycznymi, wspólnie dążącymi do zapewnienia korony starszemu synowi. Jest niejasne, w jakim stopniu dysharmonia została spowodowana nieufnością króla, a w jakim żalem i rozgoryczeniem królowej z powodu przebytych publicznych upokorzeń. W tym czasie mały Władysław wciąż nie był uznanym następcą. W związku z powyższym, w niekorzystnej atmosferze, po niedawnym skandalu na zjeździe w Jedlinie, marzec 1430, Jagiełło przyjął stawiane mu warunki, lekcyjność tronu, odrzucenie projektu regencji Zowi Witolda, koronacja dopiero po zatwierdzeniu przywilejów. Zostało ustalone, że po śmierci aktualnego monarchy Polacy wybiorą na króla jednego z jego synów. Następstwem tego było podporządkowanie Litwy decyzją polskich magnatów co nasiliło opory Witolda i zrodziło myśl zerwania lub rozluźnienia Unii. Spotkało to się za probatą dynastii, gdyż po wydzieleniu Wielkiego Księstwa ze składu monarchii, jagielonowie odzyskaliby w niej swe prawa dziedziczne. Tendencje te były także miłe Luksemburgowi i właśnie on wysunął myśl koronacji Witolda. Poparła ten projekt Sonka, która bawiąc w Wilnie jesienią 1428 roku, zaczęła zachęcać Keistutowicza do starania koronę. Podobnie postąpił Jagiełło, gdy przyjechał po paru tygodniach. Wówczas też uzgodniono zjazd z Zygmuntem w Łódzku, na którym Witold ostatecznie podjął decyzję ogłoszenia się królem. Obudziło to zgodny sprzeciw obu polskich stronnictw, obawiających się zerwania Unii. Niemniej Luksemburg kazał przygotować insygnia złotnikom w Norymberdze, a arcybiskupowi Magdeburga powierzył dokonanie koronacji, którą naznaczono na 15 sierpnia 1430 roku. W Wilnie zjechało się tego dnia wielu władców, m.in. przyjechał wnuk Witolda, Wasyl Wielki, książę moskiewski, oraz wielki mistrz krzyżaków. Ale uroczystość się nie odbyła, bo Polacy nie przepuścili poselstwa niemieckiego wiozącego koronę. Walka o godność monarszą dla Witolda trwała jednak nadal, aż do śmierci zainteresowanego, która nastąpiła dość nagle, 27 października 1430 roku. Nie zakończyło to popieranych przez dynastię prób osłabienia Unii. Wyrazem tych dążeń było osadzenie na Litwie giełły, młodszego brata królewskiego. Jagiełło przebyło wówczas w Wilnie. Zofia pozostawała na Wawelu. Pomiędzy braćmi przed osiągnięciem porozumienia dochodziło do błożliwych scen wynikających z prokrzyżackiej postawy bardzo niezrównoważonego nowego wielkiego księcia. Wobec braku wiadomości z Litwy krążyły w Krakowie pogłoski, że król Władysław został uwięziony. Sonka chciała jechać mu na pomoc, będąc pewna świdrygieły, którego wpływowymi doradcami byli jej krewni drudcy. Poza tym królowa sprzyjała mu przede wszystkim dlatego, że jako bezdzietny uważał jej synów za swoich następców. W tym okresie ich wychowawcą monarchini uczyniła Wincentego Kota, zaufanego człowieka stronnictwa narodowo-kurialnego. Zbliżyła się zaś do tej grupy z powodu uznania szwagra wielkim księciem. Pod wpływem królowej na kilka lat opuścił szeregi zwolenników Oleśnickiego także oddany Zofii Stanisław Ciołek, dla którego w 1428 roku wystarała się o biskupstwo poznańskie. Spotkawszy w ziemi hełmińskiej wracającego męża, razem z nim pojechała na zjazd w Sandomierzu, czerwiec 1431 roku, na którym Świdrygiełło dzięki kulowi został uznany władcą Litwy. Wzmocniło to pozycję dynastii na tyle, że z chwilą ponownych pogłosek o nieprawym pochodzeniu Kulewiczów postanowiono zaatakować oszczerców. Wbrew opinii rady, która sądziła, że sprawy nie należy rozdmuchiwać, kulowa oskarżyła o zniesławienie Jana Strasza z Białczewa, bliskiego zarówno Oleśnickiemu, jak i książętom mazowieckim. Władysław wyznaczył sędzią Piotra z Widawy. W imieniu Zofii występował mszczuj ze Skrzyczna, który przedstawił szereg świadków słyszących o wiarołomstwie Zofii od oskarżonego. Ten jednak wszystkiemu zaprzeczył i gotów był nawet pojedynkować się, ale na to nie zgodził się żaden z oskarżycieli. O atmosferze, jaka wówczas panowała, świadczy notatka Długosza, że z wyjątkiem brata opuścili pana z Biaczewa Wszyscy krewni i znajomi. Wówczas oskarżony złożył przysięgę oczyszczającą. Pomimo tego został zamknięty w wieży w Sandomierzu, na samym dole, gdzie siedział długo i kiedyś o mało nie spłonął w czasie pożaru. Podobno składał następne przysięgi, co również nie spowodowało jego uwolnienia. Niemniej Zofii ta forma rehabilitacji nie wystarczała. Na jej zamówienie oddany biskup Ciołek napisał pochwałę Krakowa, które to miasto jest słynne z tego, że królowej... Czystość błyszczy światu wśród dworskich wspaniałości. Pomimo tych zwycięstw dynastii, zjazd Sanomierski postawił jednak, wbrew zamierzeniom króla, problem Podola. Według Leśnickiego ziemia ta powinna należeć do Polski, co zostało zaakceptowane przez wszystkich obecnych. Święty Giełło w brutalny sposób nie uznał tej decyzji, a ponieważ nadal prowadził politykę prokrzyżacką, Władysław został zmuszony do wyprawy militarnej. Lipiec 1431 Działania wojenne prowadził jednak o spale, nie zajął i już 1 września podpisał rozejm, gdyż jednocześnie napadli na Polskę sprzymierzeni z Litwą Krzyżacy oraz Mołdawianie. W całej tej sprawie jakąś rolę odgrywały powiązania rodzinne Sonki. Przed wybuchem walk przyjechał do jej oprawnego biecza kniaś Wasyl Krasny Drucki, brat cioteczny, z którym się razem wychowywała, i prowadził tam pertraktację z Parą Królewską. Kilku książąt, drudzkich i holszańskich, otaczało świdrygiełę w chwili, gdy podpisywał przymierze z Krzyżakami, 19 czerwca 1431 roku, a potem wymogło na nim rozejm z Polską. Ponadto Eliasz, syn, następca i prawie współrządca aktualnie panującego księcia Mołdawii, był żonaty z Marią Holszańską, młodszą siostrą Zofii. Sama sonka w związku ze sprawą Podola domagała się przyłączenia tych ziem do Polski. Postawa ta mogła być częściowo spowodowana tym, że Stronnictwo Narodowo-Kurialne, szafrańców, obiecało królowej powierzenie regencji. W tym okresie Zofia podjęła inicjatywę wzniesienia nowej kaplicy pod wezwaniem Świętej Trójcy u wejścia do katedry na Wawelu. Budowę na północnej stronie od głównych wrót świątyni rozpoczęto w 1431 roku. Dnia 25 marca Jagiełło zatwierdził Fundację Królowej. Ściany sanktuarium zostały ozdobione malowidłami ruskimi, które według Długosza w tym okresie znajdowały się także w katedrze gniźnieńskiej, w kolegiatach Sandomierskiej i Wiślickiej, w kościołach na łysej górze i w Lublinie oraz w sypialni monarszej na Wawelu. Większość z tych fresków później zaginęła. Wiadomo, że Sonka dążyła do wspaniałego ozdobienia swej kaplicy i że zamówiła dla niej na przykład, niektórzy jednak sądzą, że dla kościoła świętej Anny, Płytę alabastrową przedstawiającą nawiedzenie oraz zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Podobno w roku 1433 prace budowlane i malowidła ścienne zostały już zakończone. W chwili, gdy królowa rozpoczęła budowę kaplicy Świętej Trójcy, dynastia przeżywała nowy skandal. 8 grudnia 1431 roku zmarła królewna Jadwiga. Stosunki pomiędzy macochą a mniej więcej trzy lata młodszą pasierbicą nie układały się nigdy dobrze, choć do poważniejszych zgrzytów nie dochodziło. Pomimo przyjścia na świat królewiczów Fryderyk Brandenburski nadal przebywał w Polsce i pozostawał narzeczonym Jedwigi. Niewątpliwie stanowili oni zagrożenie dla synów Zofii, gdyż w miarę szerzenia się idei o elekcyjności tronu mogli stać się alternatywnymi kandydatami do korony. W dodatku córka Jagieły była po matce prawnuczką Kazimierza Wielkiego, miało to duże znaczenie moralne, a siostrzenicą Luksemburgów, co w sprzyjających warunkach mogło nabrać określonej wartości realnej i była wcześniej uznaną oficjalną następczynią tronu. Dlatego też, gdy u królewny w 1430 roku pojawiły się niedomagania, rozpoczęto macochę pomawiać o jej otrucie. Podobno sama pasierbica przed śmiercią zaprzeczyła tym pogłoskom. Jadwiga została pochowana w grobowcu swojej matki, a Fryderyk wreszcie wrócił do Niemiec. Uwłaczające wieści były na tyle rozpowszechnione, szerzyli je m.in. Ludzie Oleśnickiego, że królowa musiała złożyć nową przysięgę oczyszczającą. Pogrzeb królewny odbył się uroczyście z udziałem premasa. Ojciec swą stratę nie z takim, jak przystało, przyjął żalem, jak to taktownie ujął długoż, co nie przeszkodziło Adamowi Śwince, dworskiemu poecie, opisać rozpacz Jagieły, obejmującego w czasie pogrzebu zimne ciało córki i wyrywającego sobie włosy z głowy. W Rok po śmierci Jadwigi zgłosił się poseł króla Cypru, prosząc o jej rękę dla syna swego mocodawcy. Wysłannik ów przywiózł w darze sące kosztowne kadzidła i ziółka przedziwne na ogniu wydające zapach. Smutne i upokarzające wydarzenia związane ze śmiercią pasierbicy nie przeszkodziły jednak nowym sukcesom królowej. Rozpoczęta przez szafrańców akcja składania zobowiązań do wierności przyszłej regentce trwała. Wprawdzie planowano także powierzyć tę funkcję świdrygielle, jednak królowi udało się do tego nie dopuścić. Szczytowy punkt sukcesów Zofii stanowił zjazd sieracki w kwietniu 1432 roku, na którym byli obecni obydwoje królestwo z synami. Przyjechali również książęta mazowieccy. Przedstawiciele Stronnictwa Narodowo-Kurialnego obiecali uznać następstwo starszego królewicza. Jagiełło i Sonka dziękowali zebranym. Zjazd zaproponował siłdrygiellę pokój, przyznając mu te same prawa, jakie posiadał wcześniej Witold. Po nim miał dziedziczyć Litwę najstarszy królewicz. Wprawdzie szwagier wkrótce ożenił się z młodą księżniczką twerską Anną, ale ich jednak żył krótko i nie zagroził sukcesji Jagielończyka. Dalsze sukcesy zostały jednak przerwane nowymi wydarzeniami politycznymi. Po pierwsze, w wyniku zamachu, 21 sierpnia 1432 roku, Świdrygiełło utracił większość ziem litewskich i utrzymał się tylko w południowej części Rusi. W Wilnie do władzy doszedł brat Witolda, Zygmunt Kiejstutowicz. Wprawdzie prawą ręką Zygmunta stał się stryj królowej, jednak pozostali holszańscy i wszyscy drudzcy byli nadal wierni Świdrygielle. Przypuszcza się, że powrót ten zorganizowało Stronnictwo Leśnickiego. W każdym razie kierowane przez niego poselstwo w zamian za uznanie do dożywotniej władzy Kiejstutowicza otrzymało potwierdzenie wcielenia Litwy i przyznanie Podola Polsce. Była to tzw. Unia Grodzieńska. Unia Grodzieńska, koronacja Luksemburga na cesarza i rozpoczynające się kłopoty papieża w związku z soborem bardzo wzmocniły pozycję Oleśnickiego. Wyrazem tego było postępowanie Ciołka, który ponownie stał się zwolennikiem biskupa Krakowskiego. Zbigniew mógł teraz przystąpić do kontrataku na pozycje wywalczone przez dynastię. W styczniu 1433 roku Jagiełło został zmuszony do akceptacji Unii Grodzieńskiej, inkorporacja Litwy, i potwierdzenia uchwał zjazdu Jedlińskiego, wybór jednego z dwóch synów, zatwierdzenie przywilejów warunkiem korynacji, A regencja królowej zupełnie przestała być aktualna. W tym okresie prężny biskup krakowski, niezależnie od sukcesów politycznych, potrafił również psychicznie podporządkować sobie sędziwego monarchę. Niemniej Zofia nadal próbowała walczyć o władzę. W tym celu szukała porozumienia ze Świdrygiełą, który opierając się na możnowładcach prawosławnych, dalej władał południową częścią ziem litewskich i ze swym szwagrem Eliaszem, aktualnie po śmierci ojca panującym księciem Mołdawii. Jednak Oleśnicki i tu kontratakował. W wyniku przewrotu Eliasz utracił tron na rzecz przyrodnego brata Stefana i z żoną swą, Marią Holszańską oraz dwoma synami, szukał schronienia na Wawelu. Pod wpływem Oleśnickiego Jagiełło musiał uznać nowego hospodara i nawet faktycznie aresztować wypędzonego władcę, a gdy ten próbował uciekać, pozostawiając Marię i dzieci, został osadzony pod strażą. Chodziło o to, że w myśl tajnego układu ze Stefanem Polska zobowiązała się uniemożliwić Eliaszowi powrót do Mołdawii, jaskrawo naruszając zasady gościnności w stosunku do najbliższego krewnego królowej. Innym przejawem dominacji butnego biskupa był słynny zjazd w Korczynie, grudzień 1433 roku, w czasie którego Leśnicki tak upokorzył króla, że starzec w swej bezradności publicznie się rozpłakał. W ciągu ostatnich paru lat Jagieło bardzo się zestarzał, w widoczny sposób głuchu i ślepu. Wydaje się, że jego stosunki z Zofią uległy dalszemu rozluźnieniu. Przestała ona zachodzić w ciąży, a chyba nie stała się jego piastunką. Król nadal dużo podróżował i często na długo się rozstawali. Łączyło ich partnerstwo w walce o prawa dzieci, co stanowiło bardzo mocną więź, jednak poza tym królowa miała także i swoje własne cele, regencja, które mniej obchodziły Władysława. Źródła nie podają o żadnych objawach serdeczniejszych uczuć między małżonkami. Na wiosnę 1434 roku Jagiełło miał się udać na Ruś i tam przyjąć hołd Stefana Mołdawskiego. Byłoby to ponowne publiczne uznanie wroga swego krewniaka. Zofia, chcąc sobie zaoszczędzić upokorzenia, nie towarzyszyła małżonkowi i pozostała w Krakowie. Pomimo nawrotu zimna, w maju Władysław słuchał nocą w lesie śpiewu słowika. Zaziębił się i 1 czerwca zmarł. Na łożu śmierci prosił, aby wybrano królem starszego z jego synów i powierzył obu królewiczów opiece Oleśnickiego, któremu przekazał zdjęty z palca pierścień ślubny z Jadwigą. Nie ma danych, aby zlecił coś oddać lub powtórzyć sące, czy też wspominał poprzednie małżonki. W chwili zgonu Jagieły Zofia miała 29 lat, a jej synowie 10 i 7. Królowa o śmierci męża została poinformowana jako pierwsza. Jednocześnie sprowadzono zwłoki do Krakowa. W koronie i w monarszym płaszczu Wieziono je w drewnianej trumnie oblanej smołą i ozdobioną godłami poszczególnych ziem polskich. Towarzyszył im tłum poddanych, a zmianych osiedli wychodziły naprzeciw procesje. Naturalnie również wdowa z dziećmi wyjechała na spotkanie konduktu żałobnego. Zawawała się informacja, że uniosła obu synów do trumny, a potem we trójkę gorzko zapłakali. 11 czerwca pochód dotarł do stolicy, gdzie ciało złożono w kościele św. Michała, a rycerze na zmianę pełnili przy nim straż. We wszystkich świątyniach odprawiano nabożeństwa żałobne. Pogrzeb odbył się w piątek 18 czerwca. Uroczystą mszę celebrował arcybiskup Jastrzębiec w asyście wszystkich polskich biskupów. Katedra była bardzo jasno oświetlona pochodniami i świecami. Mary Królewski okrywał aksamit i purpura. Zofii płacz i jęki rozlegały się po całym kościele. Zgodnie ze starym zwyczajem Prowadzono do świątyni konie okryte kosztownymi narzutami. Składano bogate ofiary, m.in. ulubione przez zmarłego srebrne misy. Zwłoki pochowano w pobliżu Wielkiego Ołtarza, w miejscu, które Jagiełło wybrał już w roku 1421. Długoż podaje, że król jeszcze za życia przygotował sobie marmurowy nagrobek. Większość autorów sądzi jednak, że został on wykonany później, a na razie trumnę złożono w podziemnym grobowcu. Władysław II był ostatnim monarchą, pochowanym w nawie katedry. Po śmierci Jagieły Polska została bez władcy. Mały Władysław nie był bowiem następcą tronu, a tylko najbardziej prawdopodobnym kandydatem, którego należało dopiero wybrać. Tak właśnie widział jego pozycję Oleśnicki. Śmierć starego króla zaskoczyła Zbigniewa w Poznaniu, gdzie bawił w drodze na sobór w Bazylei. Zwołał tam też natychmiast naradę obecnych dostojników, na której postanowiono urządzić elekcję 29 czerwca a bezpośrednio po niej koronować Jagiellończyka. Otrzymany pierścień królowej Jadwigi dodał podobno znaczenia biskupowi Krakowskiemu i ułatwił mu narzucenie swego zdania innym. Później w czasie pogrzebu zmarłego króla przesunięto termin elekcji na 25 lipca. Mimo, że wszystko to odbywało się w myśl nienawidzonych przez Zofię postanowień zjazdu Jedlińskiego, królowa wdowa nie protestowała, a przeciwnie popierała Zbigniewa, Dążąc do tego, aby jej pierworodny jak najszybciej został ogłoszony monarchą, choćby nawet elekcyjnym. Ugodowość sądki pochodziła stąd, że w kraju utworzyła się silna opozycja przeciw dynastii, która chciała przekazać tron piastom mazowieckim. Przywódcą niezadowolonych był spytek z Melsztyna, syn poległego pod Workslą dostojnika i Elżbiety przyjaciółki Jadwigi Andegaweńskiej. Po śmierci ojca został on odsunięty od wpływów a dużą część jego rodzinnych dóbr zajęli Oleśnicy i Odrowążowie. Była to zwykła walka koterii magnackich, choć dodatkowy element stanowiły prochusyckie sympatie mężczyńskiego. Poza nim, przeciw Jagielonom opowiadał się sędzia poznański Abraham Zbarski, Jan z Kościelnika oraz wnuk prymasa Dzierżysław z Rytwian. Dnia 20 lipca opozycja zwołała zjazd w Opatowie. Forsowano pogląd, że Jagiellończyk nie może kandydować do tronu, gdyż jest za młody, aby składał ważne przysięgi gwarantujące wolność i przywileje. W czasie dyskusji nad wyborem króla zjawił się nagle Oleśnicki. Zofia dostarczyła mu koni pod wierzch, gdyż jego własne padły ze zmęczenia i upałów. Energiczny biskup postanowił opanować sytuację i nie dopuścił do podjęcia uchwał niekorzystnych dla małego Władysława, za co mu później Zofia publicznie dziękowała. 25 lipca na zjeździe w Krakowie miano dokonać oficjalnej elekcji nowego króla. Odbyła się ona na Wawelu w tak sali białej. Początkowo wystąpiła królowa wdowa, prosząc, aby jednego z jej synów królem obrać raczyli. Opozycja ponownie wysunęła zastrzeżenie, że przysięga składana przez młodocianego monarchę nie będzie go, gdy dorośnie obowiązywała. Z argumentacją taką zgadzało się wielu zebranych. Aby ich przekonać, Oleśnicki... Nakazał czytanie statutów Kazimierza Wielkiego, w których nie było mowy o niemożności koronacji nieletnich. Poza tym zaproponował, aby Zofia, krewni Władysława, książęta mazowieccy i litewscy oraz prałaci poręczyli w imieniu Jagieleńczyka dotrzymanie zobowiązań po osiągnięciu pełnoletności. Wreszcie działając przez zaskoczenie brat Zbigniewa, marszałek koronny Jan Głowacz-Oleśnicki, kazał ustawić się po prawej stronie zwolennikom, a po lewej przeciwnikom Kulewicza. Po tej ostatniej stronie stanęła tylko trójka głównych opozycjonistów: Spytek, Abraham Jan z Kościelnika, ale zostali zepchnięci przez pozostałych. W ten sposób, mimo protestów męsztyńskiego, pierworodny sonki został wybrany królem Polski. Zebrani udali się wówczas do komnat nowego monarchy, gdzie przebywała już jego matka i tam oficjalnie ogłoszono wynik elekcji. W pośpiechu zaczęto szykować się do koronacji, która miała się odbyć jeszcze tego samego dnia. Rozpoczęła się ona o dwunastej, a skończyła dopiero wieczorem. Elekta prowadzono z zamku do katedry drogą wyścieloną suknem. Uroczystość celebrował prymas Wojciech Jastrzębiec w asyście biskupów. Władysław III złożył na ołtarzu w ofierze miskę ze szczerego złota, po czym zaprzysiągł wolności i przywileje. Później chłopiec wydał ucztę dla obecnych dostojników. Jak podaje długoż, odbyły się także pląsy. Następnego dnia monarcha miał przyjąć na rynku tradycyjny hołd mieszczan krakowskich, jednak książęta mazowieccy pokłócili się z biskupami o pierwszeństwo, w związku z czym całą uroczystość odwołano. Innym zgrzytem była wiadomość, że ulubieniec prymasa, młody Dzierżysław, zrabował wszystkie skarby swego dziadka, który w związku z tym opuścił w pośpiechu Kraków, wracając do Wielkopolski, gdzie zaczął oblegać zbuntowanego potomka. Wobec nieletności monarchy powstał problem regencji. W wyniku tarć wzajemnie osłabiającej się koterii nie powierzono jej ani królowej matce, która tyle lat o to walczyła, ani potężnemu biskupowi krakowskiemu, ani też książętom mazowieckim, co postulowała opozycja skupiona wokół Melsztyńskiego. Uchwalono, że w imieniu Władysława III będzie rządziła cała rada, której Zbigniew miał duże wpływy, ale jednak nie posiadał głosu decydującego. Członkami jej było wielu krewnych biskupa krakowskiego, brat, marszałek Jan Głowacz, stryj Dobiesław, kasztelan lubelski, kanclerz Koniec Polski, mąż styjecznej siostry oraz tenczyńscy. Stanowili oni mniejszość, która jednak dzięki wybitnej indywidualności swego przywódcy nieraz narzucała swe zdanie całej radzie. Inną koterię tworzyły rody szafrańców i ostrorogów, a jeszcze inną zwolennicy spytka, o coraz wyraźniejszych sympatiach prochusyckich. W tych układach Zofia potrafiła niekiedy przeprowadzić swą wolę. Jej przymierze ze Zbigniewem trwało krótko i wkrótce po koronacji drogi obu wielokrotnych przeciwników zaczęły się ponownie rozchodzić. Prawdopodobnie jednak królowa ze względów zarówno snobistycznych, jak i z uwagi na ewentualny spadek, popierała starania Oleśnickiego o rękę najstarszej wnuczki Zygmunta Luksemburga dla młodego monarchy. Różnili się natomiast w sprawach litewskich i husyckich. W pierwszym z tych zagadnień Oleśnicki był konsekwentnie zwolennikiem inkorporacji i Zygmunta Kiejstutowicza, a w drugim prowadził wobec heretyków nieprzejednaną, wrogą politykę. W przeciwieństwie do tego Zofia dawnemu związana była ze świdrygiełą oraz coraz więcej okazywała zainteresowania, a nawet pewnej umiarkowanej życzliwości zarówno samym czeskim odszczepieńcom, jak i ich polskim Jednowiercom. Jeszcze innym zagadnieniem, które różniło królową od potężnego biskupa, był problem mołdawski. Mąż Marii Holszańskiej, Eliasz, nadal pozostawał w Sieradzu pod strażą. Na zjeździe, który się odbył w tym grodzie 8 maja 1435 roku, królowa starała się o uwolnienie szwagra. Jak podaje długoż postanowiono jednak zgodnie Eliasza nie wypuszczać z więzienia, aby tym sposobem podczas małoletności królewskiej utrzymać Stefana Mołdawskiego w wierności i posłuszeństwie. Niemniej Zofia ułatwiła krewniakowi ucieczkę, a później okazała mu dużą pomoc, tak że odzyskał Mołdawię. A 29 września złożył we Lwowie hołd Władysławowi, który wraz z bratem przybył w otoczeniu prałatów i świeckich dostojników. Lennik i 35 bojarów Upadłszy ze czcią na kolana, na znak hołdu i posłuszeństwa, łamali drzewce chorągwi i rzucali je pod nogi królewskie. Po złożeniu przysięgi wierności Władysław dał Eliaszowi pocałunek pokoju, a Bojarom jego podał prawą rękę. Po czym odbyły się kolejne uczty, najpierw u siostrzeńca, a potem u wuja. Nieco wcześniej Zbigniewa spotkała inna podobna porażka gdy również w przemyślu biskupem został niechętny mu protegowany sanki Piotr Chrząstowski, którego w dodatku 15 lipca musiał wyświęcić. Co więcej, wrogowie podjęli nawet, zresztą nieudaną, próbę odsunięcia na stałe ambitnego męża stanu od staru rządów. 1 października 1436 roku zmarł bowiem prymas Jastrzębiec i chciano na to wprawdzie zaszczytne, ale oddalone od Krakowa stanowisko. Wyznaczyć Oleśnickiego. Czemu ten się jednak zdecydowanie sprzeciwił? 1 września 1437 roku Zbigniew wyświęcił na biskupa Wincentego Kota, który objął arcybiskupstwo gnieźnieńskie. W 1436 roku inną porażką przywódcy partii proluksemburskiej był fakt, że w październiku Polacy powstrzymali wyprawę Zygmunta Kiejstutowicza na Łódzk. W związku z tym wdzięczny świdrygiełło 13 sierpnia przyjechał z podziękowaniami na Wawel. Kolejną próbą sił pomiędzy kulową a biskupem był problem czeski. 9 listopada 1437 roku zmarł Zygmunt Luksemburg, którego legalnym następcą miał być jego zięć Albrecht Habsburg. Jako wódz krucjat antychusyckich był on jednak w Czechach bardzo niepopularny. I dlatego opozycja zaproponowała koronę świętego Wacława Kazimierzowi Jagiellończykowi. Rodzina królewska dowiedziała się o tym 4 maja 1438 roku, w czasie zjazdu w nowym mieście Korczynie. Młodszy syn Zofii miał wówczas 11 lat. Przeciw przyjęciu tej propozycji był Leśnicki, nowy prymas Wincenty Kot, większość pozostałych biskupów oraz książęta mazowieccy. Za przyjęciem była królowa matka która nie chciała dopuścić możliwości utraty szans na koronę. Jej energia spowodowała wysłanie do Czech wyprawy pod wodzą wojewody poznańskiego sędziwoja Ostroroga i wojewody sandomierskiego Jana Tęczyńskiego. Jednak ekspedycja ta nie była należycie przygotowana, w czym dopatrywano się złej woli potężnego biskupa krakowskiego.